Witajcie w 34. odcinku Ośmiu Gatek, czyli pierwszym po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że Wam się one udały. A dzisiejsze tematy to popcorn kontra reklamy. Potem będzie o pairingu, czyli dopasowywaniu teoretycznie niepasujących do siebie posiłków. A na koniec o Bollywood w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Zaczynajmy! Wielu z nas nie wyobraża sobie filmu w kinie bez popcornu. Może się okazać, że ten popcorn ma dodatkowe plusy, który, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. O co chodzi? Badacze z Uniwersytetu Kolońskiego w Niemczech dowiedli, że konsumenci, którzy spożywają, coś w trakcie bloków reklamowych w kinie. Może to być guma do rzucia, może to być nawet rozmawianie z kimś. Chodzi po prostu o to, żeby nasza szczęka, nasz język był czymś zajęty. Okazuje się, że osoby, które przez cały blok reklamowy coś jadły, są odporne na efekt powtarzania. O co chodzi? Tutaj... W, tak naprawdę wkraczamy w takie rejony y, bardziej reklam podprogowych, ponieważ efekt y, powtarzania jest oparty na tym, że powtarzana marka jakaś w reklamie zachowuje się w naszej głowie i potem, gdy dokonujemy jakiegoś wyboru, powiedzmy w sklepie, gdziekolwiek tak naprawdę, y, wybieramy oczywiście wtedy tą, którą kojarzymy z tych reklam. I tak też te badania potwierdziły, ponieważ osoby, które oglądały reklamy, których nie znały, to były reklamy zagraniczne, żeby nie były tak łatwo kojarzone produkty jak te takie krajowe, okazuje się, że te osoby po tygodniu, kiedy musiały podjąć decyzję, które produkty wolą kupić, wybrały te, o których pierwszy raz w życiu słyszeli właśnie w trakcie tych bloków reklamowych, ale okazuje się, że osoby, które jadły w tym czasie, nie uległy temu efektowi, czyli były uodpornione. No i co? Powiedzmy tak. Możemy jeść popcorn na reklamach. I to w stu się z tym zgadzam, tak samo jak badacze z tego uniwersytetu. Ale już w trakcie filmu to jest kwestia decyzyjna. pairing opiera się na dobieraniu tak naprawdę niepasujących teoretycznie przynajmniej, składników potraw do siebie, które okazują się w połączeniu z strzałem w dziesiątkę. Na czym bazuje to dobieranie? Chodzi o dobranie głównie poprzez aromat, ponieważ on w 80% decyduje o postrzeganiu smaku danej potrawy posiłku. Food pairing został odkryty nie tak dawno. Jest to stosunkowo młody sposób na Doskonalenie jedzenia na jakieś eksperymenty kulinarne. Był taki człowiek, tutaj mam zapisane Heston Blumenthal. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko. Jest to słynny szef kuchni, który właśnie zafascynował się tak zwaną kuchnią molekularną. Jest to kuchnia, która opiera się właśnie na tych nietypowych połączeniach smaków poprzez dobieranie na zasadzie aromatu. Jakie mamy takie połączenia, które, zresztą, posłuchajcie, co pasuje do siebie. Kawa i czosnek, mandarynki i tymianek, ogórek i fiołek jadalny, banan i pietruszka, marakuja i ostrygi, pieczona jagnięcina i truskawki, i na koniec feta i imbir. Powiedzcie sami, to nie jest normalne dopasowanie, ale ciekawe. Na pewno warto przetestować, bo skoro kucharze zajmują się tym tematem, to coś w tym musi być. Film Bollywood będzie kręcony w Krakowie. Dokładnie zdjęcia są zaplanowane na lipiec i sierpień tego roku, w sumie przez 40 dni. Reżyser z Indii, no bo wiadomo, Bollywood, indyjski odpowiednik Hollywood, jest nim, tym reżyserem, Karen Anshuman, chyba tak to się to nazwisko czyta, razem współpracując z Alvernia Studios, Przygotowuję właśnie ten film obecnie. Razem z ludźmi z urzędu miasta Krakowa wybierają najciekawsze miejsca, które znajdziemy później już w filmie. Sam film nazywa się, będzie się nazywał Bangistan i teoretycznie jego historia ma być zbliżona do historii Polski. Dlatego w ogóle reżyser zdecydował się na Polskę, a potem na sam Kraków, ponieważ jak sam mówił, Kraków jako miasto z bogatym dziedzictwem kulturowym idealnie pasuje do jego filmu. Zapewnia też, że będzie dużo scen kaskaderskich, pirotechnicznych, więc jednym słowem w Krakowie się będzie działo. Jeżeli planowaliście jakiś wypad do Krakowa w ciągu lipca czy sierpnia na przełomie tych dwóch miesięcy, no to musicie liczyć się z tym, że coś tam będzie się działo, będzie coś kręcone. Może to być dodatkowa atrakcja bądź dla was przeszkoda ale po prostu warto wiedzieć, co się u nas w Polsce dzieje. I to tyle w 34. odcinku Ośmiugatek. Dzięki za dziś i do usłyszenia jutro w 35. odcinku. Pamiętajcie, żeby wypróbować te nietypowe sposoby łączenia tych potraw. No i trzymajcie się!